Pierwsza księga Samuela, czwarty rozdział, i będziemy czytali od pierwszego do jedenastego wiersza. I dotarło słowo Samuela do całego Izraela. Wyruszył tedy Izrael na wojnę z Filistyńczykami i stanęli obozem koło Eben Haazer. Filistynczycy zaś założyli obóz pod Afek. Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela, a gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około czterech tysięcy mężów. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi Izraelscy, dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistyńczyków? Sprowadźmy z Sylo do siebie skrzynię Przymierza Pańskiego, Niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Posłał więc lud do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię Przymierza Pana zastępów, siedzącego na tronie między Herwanem. A obaj synowie Heliego, Hofni i Gnechas towarzyszyli skrzyni Przymierza Bożego. A gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli – cóż to za donośny krzyk w obozie Hebrajczyków, A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono – Przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc, biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Wjada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga. To jest bowiem ten Bóg, który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. Spieszcie siły i okażcie się mężni filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę hebrajczyków, jak oni w naszą. Okażcie się mężni i walczcie. A gdy Filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło trzydzieści tysięcy pieszków. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli też obaj synowie Helierów, Hofni i Pinais. I ten rozdział rozpoczyna się od krótkiej wzmianki dotyczącej Samuela i tego, że jego słowo, czy to słowo, które raczej Bóg udał, dał, dotarło do całego Izraela. We wcześniejszym rozdziale Widzieliśmy, że Bóg powołał Samuela na proroka i zaczął jako małego chłopca już używać. Jego słowo dotyczyło zapowiedzi, to, do które przynajmniej mamy zapisane słowo, dotyczyło zapowiedzi, która tutaj w tym rozdziale zaczyna się wypełnić. Zapowiedzi końca służby Cheliego jego rodu. Czytamy, że Izrael wyrusza na wojnę z Filistynczykami. Dokładnie nie jest wiadomo, w jakim to okresie miało miejsce. Niektórzy bibliści twierdzą, że jest to tuż po śmierci Samsona. Tam, w XIII rozdziale Księgi Sędziów, czytaliśmy, że przez 40 lat Filistynczycy uciskali Izraela. I przez tyle lat Samson też sądził Izraela. I wiemy, że u kresu swojego życia zabił więcej Filistynów niż przez całe swoje życie. Jego tragiczna śmierć mogła być jakąś taką... czymś, co pobudziło Izrael. Jakąś zachętą do tego, żeby pójść za ciosem Samsona i wyzwolić się spod ich opresji. Niektórzy bibliści tutaj umieszczają tą historię. Inni natomiast, czytając Pierwszą księgę Samuela, czwarty rozdział i osiemnasty wiersz, gdzie jest mowa o tym, że kapłan Heli sądził Izraela przez 40 lat, mówią, że te wydarzenia miały 40 lat później. Jak mówię, nie ma tutaj pewności, nie wiemy dokładnie, kiedy to miało miejsce. To co jest pewne, to to, że Izrael był pod opresją filisteńską i tutaj widzimy tą ich próbę wyzwolenia się spod tej opresji. I czytamy, że zgromadzają się. W miejscu Eben Haazer. To, to miejsce otrzymało tą nazwę później. Zobaczymy później w pierwszej księdze Samuela, kiedy i przy jakiej okazji to miejsce otrzymało tak chlubną nazwę, która znaczy kamień pomocy. Tutaj widzimy, że jest to miejsce klęski. Ale później Bóg zamieni to samo miejsce klęski w miejsce zwycięstwa. Dlatego na tą pamiątkę zostanie ono nazwane kamień pomocy. Natomiast tuż obok byli Filistyni w miejscu zwanym Afek, co oznacza twierdza, warownia. Były to bardzo blisko siebie położone miejsca. I czytamy w drugim wierszu, że Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela. I gdy wybuchła walka, Izrael został pobity przez Filistyńczyków i legło cztery tysiące lężów. Myślę, że był to okropne widok. Cztery tysiące ciał zabitych żołnierzy. Wielka masolidź. jak się zgromadzi cztery tysiące żywych, to robi wrażenie. Ale jak leży 4 tysiące ubitych na polu, myślę, że widok jest tragiczny. Izraelici mieli obietnicę, że jeden z nich będzie w stanie pobić tysiąc, a dwóch z nich dziesięć tysięcy. A oto tutaj cztery tysiące Izraelitów też pobiły. Wielka klęska. I oni w swojej rozpaczy wracają do obozu i zaczynają dyskutować. Czytamy, że starsi Izraelscy zadają pytanie, dlaczego Pan dopuścił dziś do naszej porażki od Filistynczyków. I to jest dobra rzecz, żeby w momentach jakiejś klęski, jakichś doświadczeń, programów, zadawać poważne pytania. I często właśnie dopiero takie, wiecie, bolesne doświadczenia, bolesne jakieś sytuacje w naszym życiu, wielu ludzi prowadzi do zadawania sobie pytań, ale Tutaj w tej sytuacji obawiam się, że to nie było tak naprawdę żadne pytanie. Że oni tutaj nie dochodzili, dlaczego rzeczywiście ponieśli plęskę. Bo po pierwsze, nie widzę żadnej dyskusji na ten temat. Nie widać, żeby ktokolwiek jakieś propozycje, a może dlatego, a może dlatego, jakieś odpowiedzi, jakiegoś rozwiązania. Raczej postrzegam ten, to pytanie jako, taką, jako taki wyrzut. Jako taką formę narzekania na to, co się stało. Tak jak czasami ludzie mówią dlaczego mnie to spotkało? Albo za jakie grzechy Bóg mnie tak kara? I wiecie, to nie jest to, że oni znają sobie pytanie, za jakie grzechy. Że oni próbują dojść w swoim życiu, jakie grzechy popełnili, za jakie teraz cierpią. To nie jest to, że ludzie, kiedy mówią, dlaczego na mnie to przyszło, to faktycznie zatrzymują się i zastanawiają, dlaczego. Może to, że zrobiłem źle, a może tutaj, a może. Tylko często jest to taka forma frustracji, forma takiego wyrażenia niezadowolenia, że nam się to przydarzyło. I więcej, kiedy ludzie mówią, dlaczego tak tutaj oni Pan dopuścił do naszej porażki. Kiedy ludzie zadają tego typu pytania, dlaczego Bóg to na mnie sprowadza, to bardzo często wyrasta to z dwóch założeń. Po pierwsze, nie jestem winny. I to, co mnie spotyka, nie jest sprawiedliwe. Kiedy ludzie mówią, za jakie grzechy mnie to spotkało, to zakładają, że przecież oni nie dopuścili się jakichś strasznych grzechów, żeby tak teraz cierpieć. Że, że, że, że oni wcale nie są winni. I po drugie, że Bóg z nimi obchodzi się niesłusznie, niesprawiedliwie. Że Boże wyroki nie są sprawiedliwe. Że oni są niewinni, a Bóg tak ich doświadcza, oni tak cierpią. I dlatego tak się buntują, dlatego taki wyrzuty mają. I myślę, że tutaj coś z takiego ducha jest. Że oni przychodzą do obozu i, i mówią, przecież my jesteśmy Bożym Ludem. Przecież Bóg nas powołał. Ci nieobrzezani filistynczycy, to oni powinni przegrać. To oni są ci wredni poganie, którzy czczą te swoje bożki. A my przecież jesteśmy Bożym Ludem. Po drugie, przecież my walczymy w słusznej sprawie. Jesteśmy w niewoli, w opresji. Chcemy tylko wolności. Chcemy zdjąć siebie to jarzmo filisteńskie. Więc racja po naszej stronie. To oni powinni polec na polu. A my powinniśmy być zwycięzcami. Dlaczego Pan dopuścił do naszej porażki od filisteńczyków? Dlaczego Bóg tak się z nami odchodzi? I bardzo często tego typu pytania zadają nawet ludzie, którzy w ogóle nie wierzą w Boga. Albo którzy poważnie wątpią w jego istnienie. Kiedy sprawy nie układają się po ich myśli, szukają po prostu winnych wokół siebie. Szukają na kogo tutaj zwalić winę. Nie chcą patrzeć na własne błędy, na własną odpowiedzialność na nieuniknione konsekwencje swoich własnych decyzji, ale po prostu szukają winnego wokół siebie. Jak nie mogą nikogo znaleźć, no to Bóg jest zawsze odpowiednim winowajcą. I na Niego zawsze można zrzucić odpowiedzialność za ich krzywdę i biedę. Oto w Księdze Przypowieści w Salomona w XIX rozdziale i trzecim wierszu czytamy to głupota, prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Nie jest to? Oto głupota, własna głupota często prowadzi człowieka na manowce, a potem człowiek się denerwuje na Boga. Dosłownie tu jest powiedziane głupota człowieka wykręca jego drogę. Zamiast iść tą prostą Bożą drogą, to człowiek sam przekręca tą drogę, schodzi na jakieś błędne ścieżki, a potem jak się rzeczy nie układają, tak jak sobie wyobrażał, to wtedy jego serce wybucha, w na Boga. I można jeszcze wybaczyć i machnąć ręką na to, kiedy niewierzący się w ten sposób zachowują, którzy nie znają Boga. Ale jakże żałosne jest to, kiedy ludzie wierzący w ten sposób postępują. I kiedy ci, którzy, tak jak ci tutaj Izraelici, należący do Boga i mający objawienie Boże i doświadczenie działania Bożego, w ten sposób reagują i Bogu zarzucają i, i, i Boga obwiniają za swoje grzechy i za swoje nieprawości. Bo tak, tak naprawdę to oni powinni byli znać odpowiedź na to pytanie. Mieli odpowiedź na to pytanie. Oni mieli jasne z Bogiem przymierze, jasne objawienie kwestii swojego narodowego powodzenia lub klęski w tego typu zmagania. Bóg im jasno powiedział, że jeśli będziecie mi posłuszni, jeśli będziecie pełnić moją wolę, jeśli będziecie chodzić moimi drogami, to co, będziecie błogosławieni jak żaden inny naród. Takie było ich przymierze. Oni mieli przymierze posłuszeństwa i zamian błogosławieństwa, albo nieposłuszeństwa i kary, sądy, przekleństwa. I tam pamiętacie, kiedy Bóg zawierał z nimi przymierze, to oni mieli te dwie góry. I z jednej góry były odczytywane te błogosławieństwa. Zdrowie, powodzenie, pokój, zwycięstwo w bitwach. I stary. Bóg powiedział, będziecie mi służyć, będziecie czynić to, co mówię, to będę was błogosławił, jak żaden inny naród ale z drugiej góry czytali przeglądstwo I tam było jasno powiedziane, że jeśli nie będziecie mnie słuchać, jeśli będziecie się odwracać od mnie, jeśli będziecie chodzić za innymi bogami, to wiedzcie, że będziecie przeklęci na wszystkich waszych drogach. I poniesiecie karę za wasze nieposłuszeństwo i przegracie bitwy. Nie odpowiedź. Musieli zadawać takiego pytania, tylko by sięgnęli do tego, co Bóg już im powiedział i co już im objawił. Ta wieloletnia filistyńska opresja, jak również ta klęska, były konsekwencją ich niewierności i bałwuchwarstwa, o której czytaliśmy w Księdze Sędziów. Tam widzimy non-stop ich odstępstwo, ich chodzenie za baalami. Widzimy ich ciągłe odwracanie się od Boga, mimo tej łaski, której, którą Bóg na nowo i na nowo im objawia. Oni jednak, zobaczcie, zamiast pomyśleć o pokucie, o uniżeniu się i pokornym szukaniu Boga i Bożego zbawienia z tej sytuacji, oni raczej zarzucają Bogu niesprawiedliwość. I wiadają i narzekają, i jęczą. I ktoś spada na pomysł. Jak sobie z tym poradzić? Jak rozwiązać ten problem? Wyobrazili sobie że jeśli sprowadzą skrzynię przymierza Pańskiego do obozu, to ona zapewni im zwycięstwo. To jest na taki pomysł, wiecie? Żeby sprowadzić skrzynię przymierza Pańskiego. Tą, w której były dziesięć przykazań gdzie czytamy, że Bóg mieszkał, objawiał swoją obecność na tym sklepieniu tej skrzyni, gdzie znajdowało się Bóg w postacie dwóch aniołów, że tam to, to miejsce było nazywane takim siedliskiem miłosierdzia, gdzie sam Bóg mieszkał w sobie. Znaczy Zresztą tutaj też w tych w tym czytacie. ktoś powiedział, sprowadźmy tę skrzynię i wtedy Bóg będzie w obozie i wtedy Bóg będzie objawiał swoją moc. I Bóg da nam zwycięstwo. Ta Arka Czasami ta skrzynia zwana jest Arką. Była takim widocznym emblematem Bożej obecności w obozie. Bóg rzeczywiście powiedział, że będzie mieszkał między tymi cherubami na jej wieku. I kiedy Izrael ruszał, i kiedy skrzynia Boża ruszała, to Mojżesz w czasie wędrówki po pustyni mówił Powstań Panie, a niech się rozproszą Twoi wrogowie. I niech uciekną przed Tobą ci, którzy Cię nienawidzą. A więc, czyż nie był to doskonały pomysł, żeby zabrać tą skrzynię przymierza Pańskiego do wojennego obozu? Nie wiem, czy pamiętacie taką scenę z filmu Misja. Czy ktoś z Was oglądał film Misja? Tam jest taka scena, gdzie królewskie wojska atakują ten obóz katolickich misjonarzy. Niektórzy z nich przyjmują postawę, że będą walczyć. I tam zbrojnie stawiają opór. Natomiast inni zamiast walczyć maszerują wokół obozów od świętych szatach z podniesioną monstrancją i giną od tych kum, które na nich padają. Jak myślałem o tym, co tutaj się wydarzyło w tym obozie, Mnieła mi się tam ta scena i myślę, że oba te wydarzenia reprezentują inne oblicze tego samego religijnego ducha. Takiego mniemania, że jeżeli będziemy mieli jakąś taką właściwą religijną formę, że jeśli odprawimy jakiś obrządek, że jeżeli będziemy posiadali jakąś cudowną relikwię, czy jakiś taki element, który jest obrazem czegoś świętego, to Bóg się do tego musi przyznać. To, że Bóg za tym stanie. To, że Bóg się objawi w tym. Wyobraźcie sobie, że chcemy a nie musimy sobie tego wyobrażać. Tak jest, że chcemy pozyskać wielu ludzi w tym mieście dla Chrystusa. Mamy takie pragnienie, żeby Bóg powiększył to grono bieżące w tym mieście, żeby Kościół w tym mieście rozwijał się i rozrastał. Modlimy się o to, świadczymy o Chrystusie. I ktoś wpada na pomysł wiecie co? Potrzebujemy zrobić coś takiego, co poruszy ten miast. I co, co, to, co to może być? I ktoś wpada na pomysł, to wiecie co? Zróbmy taką wielką, wielką Biblię. Takiej nie ma na świecie jeszcze. Największą, jaką możemy zrobić. Wyprodukujmy taką ogromną, ogromną Biblię i przejdźmy przez miasto z tą Biblią. Z jednego krańca na drugi. I wtedy dokona się taki duchowy przemysł. Wtedy. Ludzie zaczną czytać Biblię. Wtedy serca ludzi otworzą się na Biblię. Dobry pomysł? Czemu nie? No co w tym złego? Jest coś w tym złego, żeby wielką Biblię zrobić? I tak przejść z tą, przez tą, z tą Biblią przez miasto? Ktoś mógł mieć taki pomysł. To wie, może gdzieś ktoś wpadnąć na taki pomysł. Albo... Może nie będziemy tak trudzić się z taką wielką Biblią. Prościej może byłoby jakieś takie flagi wielkie, wiecie, zrobić. Wielkie czy niewielkie? Może takie niewielkie dla wszystkich, żeby znaczyły. I tak zaczniemy wszyscy tymi flagami tak machać i tak rozpędzimy te złe duchy i, i taką nową atmosferę wytworzymy, taką, wiecie, zbawczą i, i ratunkową. I po prostu wtedy może ludzie zaczną się nawracać. Co? Myślicie dobry pomysł? Ludzie mają różne pomysły. Ludzie po prostu szukają czegoś, jakiegoś takiego medium, które by po prostu cudownie coś zrobią, coś, coś wstawią, coś, coś wyprodukują i wtedy to po prostu ciach i po prostu coś się wydarzy. Ludzie szukają. W naszej naturze po prostu jest takie pragnienie, żeby znaleźć jakiś taki wytrych, taki klucz po prostu do Bożego Królestwa. Nie szukać tego, co już zostało powiedziane, zostało objawione, jak je, jaka jest droga Królestwa. Bo to przecież już od tylu lat ludzie próbują i takie niewielkie efekty. Coś nowego wymyślmy. Coś, coś, coś takiego, wiecie, czego jeszcze nie było do tej pory zróbmy. I wtedy, albo może coś takiego, co tam oni zrobili, i tam to zadziałało, i tam coś, to jakiś skutek wniosło, więc może my też to zrobimy. I jak, taka, jak za, za takim machnięciem magicznej różki, coś się wydarzy. I ktoś powie: No, tak, bracie ale czyż nie zgodzisz się z tym, że jakieś takie czasami zewnętrzne rzeczy są potrzebne, i że one w jakiś sposób pomagają nam coś duchowego przeżyć i coś, czegoś duchowego doświadczyć. Ja myślę, że czasami jest taka możliwość. I że czasami Bóg posługuje się różnego tego typu rzeczami, doświadczeniami. Czasami wręcz Bóg każe ludziom zrobić jakiś taki zewnętrzny gest i wtedy objawia swoje emocje. Myślę, że nie jest to wykluczone i że jest to możliwe i też w Biblii myślę, że znajdziemy ten przykład. Natomiast myślę, że jest wielkie niebezpieczeństwo przywiązywania uwagi, nadmiernej uwagi i upatrywania Objawienia się Boga Jego mocy w jakichś naszych religijnych gestach, w jakichś naszych obrzędach, czy właśnie sprowadzenia czegoś do Kościoła, czy zrobienia czegoś w Kościele, takiego, co niby miałoby sprowadzić działanie Boże. Myślę, że z natury jest to bardzo chwalne. Pomyślmy, czy przyjrzyjmy się, jakie było myślenie Izraelitów w tej sytuacji. Oni mówią, sprowadźmy skrzynię do obozu. Po co? Żeby Bóg był w obozie, żeby Bóg działał. To znaczy, że bez tej skrzyni Boga nie było? To znaczy, że kiedy skrzynia stała tam, gdzie miała stać, Bóg nie był obecny w ich obozie i Bóg nie działał z nim? Czy wcześniej Musieli brać do walki w żeby Bóg objawił swoje moc i swoje zbawienie działał. Nie, nie musieli brać tych nie mogli nawet brać. Tak naprawdę ta skrzynia miała być w miejscu najświętszym i raz do roku tylko kapłan mógł tam wchodzić i patrzeć na tą skrzynię przez właściwie obłoki, kadzidła, z którymi miał tam wchodzić. To nie była taka rzecz, którą ona się było sobie wynosić i, i, i, i żeby ludzie na nią patrzyli, a tym bardziej w obozie wojennym, żeby ją stawić, czy ją nosić. Ale oni uważali, że jak tą skrzynię sprowadza, to, to Bóg uczyni jakiś cud. Coś, coś niezwykłego się wydarzy. Widzicie? W ich mniemaniu było właśnie to bałwochwalstwo, które objawia się w tym przywiązywaniu nadmiernej wagi do rytuałów, obrzędów, religijnych szat, jakichś kunsztownych ceremonii i wszelkiej maści zewnętrznych form religijności. Natomiast brakowało serc pełnych wiary. Brakowało serc pełnych pokuty. Serc pełnych czystości. Otóż oni mieli arkę, która miała reprezentować Boga, ale nie mieli Boga, którego ta arka miała mieć, którego miała reprezentować. To był problem. Wiecie, że jest ogromne, ogromne niebezpieczeństwo dla nas, dla każdego z nas, aby posiadać pewne formy religijności, posiadać pewne Rzeczy, które nawet niekoniecznie są wymyślone. Nawet mogą być biblijne. Ale zatracić treść, która ma za nimi stać, które one mają reprezentować. Otóż możesz czytać Biblię i możesz nie słyszeć Boga. Możesz modlić się i nie mówić do Boga. Możesz śpiewać, możesz klaskać, możesz tańczyć, możesz wykonywać różnego rodzaju rzeczy, które są biblijne i słuszne i dobre, a jednocześnie one wszystkie mogą być puste. One wszystkie mogą być tylko fasadą pobożności. Bez treści, bez mocy. To jest wielkie niebezpieczeństwo. I nasze ludzkie serca są bardzo skłonne do tego, żeby przypisywać wielką wagę do tego, co zewnętrzne, a zatracić to, co te zewnętrzne rzeczy mają reprezentować, o czym mają świadczyć i co prawdziwie powinno mieć miejsce. To jest wielkie niebezpieczeństwo. I w historii Kościoła widać niejednokrotnie, że rzeczy, które niejednokrotnie, Bóg, którymi Bóg się posłużył wręcz, które użył jako narzędzie przebudzenia, z czasem stały się pustymi religiami, z czasem stały się pustymi obrzędami, bez żadnego wyrazu, bez żadnego znaczenia. Był czas, kiedy Bóg używał czegoś, i faktycznie objawiał się przez to. A później ludzie dokładnie robili to samo. Jota w jota. Nic się nie działo. Pozostał obrządek bez treści. Jakież to jest niebezpieczeństwo. Izraelici potraktowali tą skrzynię przymierza jak bałwana. Jakiś święty fetysz. Amulet, który miał im przynieść zwycięstwo w bitwie. I ten kapłan Heli nie miał ani mądrości wystarczająco, ani odwagi, żeby ich powstrzymać. Co więcej, jak czytamy, posłał swoich dwóch bezbożnych synów, Hofni i Pinhasa, chociaż wiedział, że gdziekolwiek oni idą, to może przekleństwo. Pamiętacie tych dwóch? jakimi oni byli kapłanami ich imiona objawiają ich charakter. Hofni znaczy walczący na pięści, bokser. Widzieliśmy to w tym obrazie, kiedy zabierali ludziom te, te, te, te części ofiar dla siebie, gdzie jak nie dać, to sam go wezmę, wyrywali ludzi. Natomiast pinechas oznacza usta z brązu. To jest taki obraz zarozumiałych ust, bezwstydnych szałka. I ci dwaj bezbożni kapłani są uosobieniem takiej zaślepionej, zakłamanej religijności. Widzieliśmy ich w poprzednich rozdziałach w służbie Boga, którzy niby służą Bogu, a jednocześnie okradają Boży Lud i dopuszczają się wszepeczeństwa w progach w świątyni. I ci dwaj idą z karką przymierni. Zwróćmy uwagę na to, jakie reakcje wywołało sprowadzenie skrzyni przymierza do obozu. Najpierw czytamy o reakcji Izraela. Gdy skrzynia przymierza pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Jak myślicie, jakiego rodzaju był to krzyk? Czy był to krzyk gadania czy krzyk zwycięstwa? Krzyk Kraa! teraz już mamy zwycięstwo, teraz już nikt nas nie pokoni. Myślę, że tak, tutaj ewidentnie. Oni zobaczyli tą skrzynię i myśleli, no teraz to już mamy po prostu zwycięstwo w kieszeni. I tam wrzeszczeli, krzyczeli, cieszyli się, tak że aż się ziemia trzęsła. Tacy byli pewni swojego zwycięstwa, jak zobaczyli ten, tą skrzynię przyjmie. A zobaczcie, jaką konsternację Jaki lęk wzbudziło przybycie skrzyni przymierza do tego obozu wśród Filistynów? Od 6 do 9 wiersza. Widzimy, że oni, kiedy dowiedzieli się, co się stało, te obozy były blisko siebie, prawdopodobnie wysłali tam jakichś szpiegów i zorientowali się, co się stało. Dlaczego oni tak wrzeszczą, dlaczego oni tak krzyczą triumfalnie? To czytamy, że Filistyni zaczęli wołać: biada nam, biada nam! Oni już widzieli siebie, swoją klęskę! Oni jak się dowiedzieli, że tam ten wielki Bóg, który dokonał takich cudów, tam mają trochę pomieszane tę swoją historię, bo tutaj mówią, że na pustyni tam dotknął i plagam, Wiecie, że to nie było na pustyni, ale to było w Egipcie, a to już 500 lat minęło. Ale Filistyńczycy coś tam pamiętają, coś tam wiedzą, co się wydarzyło w Egipcie. Tyle, że jak widać, tutaj mają to trochę pomieszane. Ale kiedy się dogadują, że to ten Bóg do ich obozu przyszedł, to oni cali w strachu są. I to jest myślę taki idealny przykład dla tych wszystkich, którzy wierzą w tą moc pozytywnego i negatywnego myślenia i wyznawania. Wiecie, w świecie dzisiaj jest popularna taka idea i jest rozpowszechniana na różne sposoby, że wszystko, co istnieje, jest energią. I z tym się wszyscy zgadzamy, prawda? Wszystko jest energią. No, fizycznie jest to prawda. I ostatnio oglądałem jakiś taki ciekawy program, w którym było to tak przedstawione. Skoro wszystko jest energią, również nasze myśli są energią. I nasze słowa są energią. I to jest też fizycznie prawda. Można zbadać energię naszych myśli. I też z pewnością nasze słowa, które dają pewną energię. A więc wyciągają kolejny wniosek. Skoro wszystko jest energią, również nasze myśli i nasze słowa, to ta energia, którą wydzielamy, musi odnosić jakiś skutek. Gdyż w tym świecie, jesteśmy żyjemy w zamkniętym świecie, tak? Nie ma, nic tak naprawdę nie przestaje istnieć, nie zmienia się przyjmuje jakąś inną formę, albo jedna forma energii zmienia się w inną formę energii. I wiecie, tam różni doktorzy, fizyki, inni tam się wypowiadają tak poważnie o tym temat. Wszystko tak brzmi naukowo i tak sensownie. I teraz kolejny wniosek, który wyciągają, to jest taki, że kiedy coś myślimy, albo kiedy coś wypowiadamy, to takie, emitujemy takie fale, jak gdyby, tej energii właśnie, które się rozchodzą, rozchodzą, rozchodzą i w zależności od tego, jakie są to fale, takie skutki one ściągają. Czyli, jeśli masz pozytywne myśli i pozytywne słowa, to automatycznie one ściągają takie pozytywne rzeczy do tego życia. Takie prawo, mówią, jest takie prawo przyciągania. Pozytywne rzeczy, nie, tak jak fizyka mówi, ściągają negatywne, ale pozytywne ściągają pozytywne, a negatywne, negatywne. I tam świadectwa ludzi. Mówi, jak myślałem tak negatywnie, że się spóźnię do pracy, i że nie zdążę, to zawsze nie zdążę. Zawsze jakiś korek, to czerwone światło, to coś. I po prostu nie, nie. A jak zacząłem pozytywnie myśleć, zdążę, zdążę, będę na czas. to normalnie światło zielone, no to ja przejeżdżam super, nie działa. I tam jeden, drugi, trzeci opowiadali się takie świadectwa, lepsze jak że jak pozytywnie zaczęli myśleć i mówić, to normalnie wszystko pozytywnie zaczęło się dziać w życiu. Nie? Proste, wiecie, klucz, taki i super. Tylko tak robić i same pozytywne rzeczy możecie życiu spodziewać. Ciekawe, tak pozytywnie myśleć, będę żył 500 lat, będę żył 500 lat, tak pozytywnie myśleć, ja czy tak to zadziałało, skoro to ma taką siłę, taką nerwę. Ale tak mówią, wiecie, że tak też w kościołach, którzy to przejmują, świetnie to przemalują wersetami i tak to w, kościoła, w kościołach też głoszą. I takie rzeczy się sprzedaje pod czymś, co się nazywa biblijne. Ale ta historia dowodzi, że tak nie jest. Ta historia dowodzi, że tak nie jest. Tak nie działa zawsze. Owszem, jeżeli jesteśmy negatywni, jeśli jesteśmy ciągle narzekający, ciągle piadający, ciągle spodziewający się zła, to no nie sądzę, że z tego cokolwiek dobrego wyrośnie. I że to nie jest nic dla bieżącego człowieka. My jako chrześcijanie oczywiście powinniśmy być pozytywnie nastawieni. Dlatego, że mamy Zbawiciela. Dlatego, że wiemy, do kogo należy ostatnie Słowo. Mamy Jego Słowo, które jest światem naszego życia. Mamy pewność naszego zbawienia w Chrystusie. I te wszystkie bogactwo i dobroci. Więc my z natury powinniśmy być pozytywni. Ale nie w taki sposób, jaki dzisiaj to jest przedstawiane. Magiczny. Wręcz okultystyczny. W sposób, który jest, jest czymś takim, co po prostu działa bez względu na stan Twojego serca i wolę Boga. Tu jest problem. Bo w tym momencie staje się to magią. Jeżeli nie liczymy się z tym, jaka jest wola Boża, jakie są zamysły Boże i w jakim stanie jest nasze serca, ale po prostu mamy klucz. Mamy coś tak, jak oni mieli. Sprowadźmy Arkę i Arka sprowadzi tam zwycięstwo. I oni tak myśleli. I po prostu uważali, że coś zrobili takiego. I to automatycznie gwarantuje im sukces. A tamci znowu zobaczyli to i mówią, to bieda nam, przegraliśmy, trzęsą się ze strachu w ten sposób nie działa. Przynajmniej ile tego takich jest. Jeśli prawdą jest, że ta pozytywna, to pozytywne nastawienie i to pozytywne myślenie ta pozytywna energia przynosi tak pozytywny skutek, a, ta, a to negatywne myślenie i to negatywne mówienie i to negatywne nastawienie przynosi taką klęskę, to tutaj wynik walki już powinien był być Zdecydowany przed walką. Tak? Bo Izraelici Hurra! krzyczą, są pełni odwagi, pełni pewności zwycięstwa, a filistynczycy, jak widzimy, się trzęsą ze strachu. A więc Izrael powinien wygrać, a filistynczycy powinni przegrać. Ale czytamy, że gdy filistynczycy natarli, to nie zostali pobici, ale co? Izrael został pobity i wszyscy uciekli do swoich namiotów i była to bardzo wielka pręska gdyż z Izraela padło trzydzieści tysięcy pieszych. Wcześniej cztery tysiące, teraz trzydzieści tysięcy. Wcześniej nie było pozytywnego wyznawania, ani negatywnego. Cztery tysiące. Teraz było pozytywne wyznawanie i negatywne. I trzydzieści tysięcy jeszcze więcej padło. Także skrzynia Boża została wzięta. Ten obiekt ich nadziei, to zostało zabrane. Zginęli też obaj synowie Heliego, Hofni i Nels. Co są niespodziewane zakończenia. Wielkie nadzieje, wielka religijność i wielka klapa. Wielka klęska. I myślę, że płynie z tego wszystkiego bardzo oczywista nauka. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Ale Pan patrzy na serce. To jest zapisane w tej samej księdze w XVI rozdziale w 7 wierszu. W innych zupełnie okolicznościach, przy zupełnie innej okazji. Ale myślę, idealnie oddaje serno tego sensu. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. my patrzymy na nasz wygląd, patrzymy na nasze zachowanie i tak samo w tej całej kwestii duchowości patrzymy na te rzeczy religijne, patrzymy na te rzeczy zewnętrzne. Jakie pomieszczenie jest, jakie światło jest, jak, w jaki sposób kaznodzieja przemawia, jak jest ubrany, jak się prezentuje, jaka muzyka jest. I w tych rzeczach w pewien sposób układamy ufność, nadzieję, jak gdyby one też często dla nas stanowią wymiar duchowości. Często bardzo głębokie. Natomiast Bóg patrzy poza te wszystkie rzeczy na ludzkie serce. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. To nie znaczy, że teraz mamy wyglądać jak jakieś odartusy, i że możemy mieć poopiezalne ściany i zgasić światło, żeby oszczędzić na prądzie, i zachowywać się w jakiś krytyczny sposób. Wtedy cokolwiek powyżej się nie Oczywiście nie. Ale możemy patrzeć na te zewnętrzne rzeczy i sądzić, że jeśli mamy je dobrze poukładane, sprawiają nam przyjemne, estetyczne odczucia i wrażenie. Wywołują na w nas jakieś pozytywne emocje, to możemy sądzić, że to o to chodzi. A to jest tylko to, co zewnętrzne. Bóg patrzy poza to wszystko na nasze serca, nie patrzymy, nie należy rzeczy zewnętrznych. One nam są potrzebne. To nam się lepiej śpiewa, kiedy jest dobra muzyka. Znam się lepiej słucha, kiedy kaznodzieja, ale chętnie przyma. Ale wiecie, można mieć piękną muzykę w razie, i a z że nadal nie, można nie mieć się Boga. Można być emocjonalnie poruszonym i nadal nie, nie dotknąć się prawdziwie Boga Bożego Serca. I jakąś tragedią byłoby dla nas, gdybyśmy polegali na tych zewnętrznych rzeczach. Polegali na naszych jakichś płytkich przeżyciach. I polegali na czymś, co tak naprawdę nie jest, nie jest istotne. Co u Boga nie ma żadnej wartości. A przegapilibyśmy to, co naprawdę ma być. To jest ważne. Dlatego nie możemy być płytcy w myśleniu, Nie możemy patrzeć tylko na tej płaszczyźnie, tak jak oni patrzyli. Że mieli jakiś religijny symbol. Mieli jakieś religijne tutaj dobre chęci. Ale nie mieli Boga. Ta klęska u świadczy. Przyczyną tej izraelskiej klęski było poleganie na widzialnym symbolu Bożej obecności, podczas gdy nie stała za tym żadna realna prawda. Był to tylko pusty symbol. W obozie izraelskim była skrzynia Boża, ale w sercach Izraela nie było Bocha, którego ta skrzynia miała reprezentować. I Wiecie, że musimy się wystrzegać. Nawet tak jak powiedziałem wcześniej, tych poprawnych i świętych form religijności. Jak czytanie słowo, że modlitwa, chrzest, wieczerza państwa. Musimy zawsze upewnić, że stoi za tym rzeczywistość. Pomyślcie, jaką, jaką tragedią jest chrzczenie ludzi, którzy nie są obróceni. Tylko dlatego, że chcą, się, chcą być chcą chcą się przynieść do złota. Jaką tragedią jest wyciąganie ręki po chleb i po winę. Ludzi, którzy nie znają Boga, albo którzy są drzewami, którzy nie są powinni, z się w sprawie. Jak pisze do Koryntian, że wielu z nich to robiło i przez to byli chorzy i zastanawiali nawet niektórzy. Owszem, oni mieli tą formę i uczestniczyli w nie, ale co brakowało treści, która powinna była za tym stać? Zamiast Błogosławieństwa doświadczali przekonstwa. Jeśli nie ma w nas skruszonych Poddanych Bogu, pokornych, czystych serc, to wszelka nasza religijna aktywność jest pusta, i daremna. Słowo Boże, wielokrotnie, wielokrotnie w namów Narażamy się na potępienie faryzeuszy i uczonych w piśmie, do których Pan Jezus tak często kierował swoje surowe ostrzeżenia. W Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale 27 wiersza mówi: Biada Wam, Uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, że jesteście podobni do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trudnych kości i wszelakiej nieczystości. Tak i Wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwymi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawy. Jezus mówi do nich Jesteście aktorami. Słowo budy znaczy aktor. W tym czasie aktorzy brali maskę i zapadali ją na twarz. Ta maska reprezentowała kogoś innego niż napadek. Maska mogła być teraz uśmiechnięta albo cały czas smutna, płacząca. Tak czy owak, ta maska miała zasłonić prawdziwą liczę człowieka, który ją zakłada, Aby reprezentować kogoś zupełnie innego, kim jest. To słowo prędko znaczy ogólny. Aktor, zresztą nie jest tym, za kogo mi się podaje. Jezus mówi: wy, Aktorze, na zewnątrz. Wszyscy myślą, że jesteście sprawiedliwi, pomożni, bo robicie różne religijne rzeczy, ale lub nie, lub nie, co jest krew na Wasze serc. Wiadomo. Widzicie do kolosa. Apostoł Paweł pisze do wierzących, którzy byli nachodzeni przez różnych ludzi, którzy też mieli pomysły na chrześcijaństwo. I mówili, tak, Chrystus, owszem, tak, trzeba wierzyć w Jezusa, ale nie zapominajcie, że trzeba odpowiednio się odżywiać. Nie zapominajcie, że trzeba obchodzić święta. Nie zapominajcie, że oprócz Jezusa jeszcze są inne duchowe istoty, są aniołowie, którym też się należy cześć. Które też należy w jakiś sposób uczcić. Nie można tylko samego Jezusa. Jezus z porządku, ale nie tylko Jezus. Bo przecież i tu może jakieś objawienie być, i tam jakieś objawienie może być, i tutaj ktoś może coś przemówić, i w różnych miejscach się objawia, w różnych sposobach działa. Nie zawężajcie tylko wszystkiego do Jezusa. Jak na to Paweł, widząc, co się dzieje w Kolosach, pisze do nich w swoim liście w drugim rozdziale Niechaj tedy was nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo święta lub nowiu księżyca bądź sabaty. Wszystko to są tylko cienie, Zapowiedzi, obrazy. To są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Gdzie można mieć te wszystkie cienie i można nie mieć Chrystusa. Możesz się dobrze odżywiać, poszerną dietę mieć, możesz obchodzić wszystkie święta i nowie księżyca i sabaty a jednak w tym wszystkim zatracić Chrystusa. I też chrześcijaństwo tego jest takie proste w wielu aspektach, aby uniemożliwić ludziom przesunięcie Chrystusa tym różnym rozbudowanym ceremoniom i rzeczom. Bo te rzeczy, chociaż same w sobie niekoniecznie są złe, z czasem stają się centrum naszego, naszego pultu. Z czasem jak gdyby bez nich nie potrafimy wielbić Boga. Zabraknie rzutnika i ludzie już nie umieją śpiewać. To jakby rzutnik po prostu. Wiem, czymś, co, co, co, co nam możli umożliwia śpiewanie wam. To co się nic. Zabrawmy instrumenty i wtedy już nie śpiewamy, bo nie ma instrumentu, więc nie będziemy śpiewać. Nie może być tak, że jakakolwiek z tych rzeczy zewnętrznych uniemożliwia nam realność tego, co mamy robić. Kim jesteśmy, kim jest Chrystus?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 z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliście na żywiołów świata, na tych wszystkich zewnętrznych rzeczy, typu pory roku, sabaty itd., jeśli umarliście, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, przecież to wszystko je przez samo żywanie a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Już wtedy ludzie wpadli na pomysł, że jak będą kościć całymi tygodniami, jak będą się w jakiś sposób fizycznie kaleczyć, na kolanach chodzić, czy sobie się wyczować, czy jakieś rzeczy robić takie z tym ciałem fizycznym, to w jakiś sposób to ich przybliży do Boga. Sądzili, że to jest droga pobożności, Ale to są tylko rzeczy mające pozór mądrości. Ludzie wymyślili jakieś takie obrzędy i sądzą, że w ten sposób bliżą się do Boga, podczas gdy Bóg czas patrzy na serce. I tam szuka przemian. To nie znaczy, że Bóg się nie posłuży postęp, że czasami Bóg się nie posłuży jakimś odmówieniem sobie tego czy tamtego. W jakiś sposób ograniczeniem tej swobody naszego ciała. Ale robienie z tego drogi do Boga, robienie z tego sposobu świętości i pobożności jest głupotą. To nie ta droga. Jezus zawsze mówi, co najpierw oczyść wnętrze, a to, i zewnątrz będzie istnieć. Tutaj musimy zawsze zacząć. Tam musimy być napisane bardziej niż wszystkiego innego strzeż serca swego. bo z niego płynie źródło życia. To jest to, o co musimy bać. To jest to, co musimy pielęgnować. Ciągle pilnować je, Czy w moim sercu jest miłość do Boga? Czy w moim sercu jest pragnienie, by jemu służyć? Czy to, czy moje serce jest czyste? Co z tego, że dobrze wyglądasz? Co z tego, że na mnie robisz dobre wrażenie? Albo ja na to Co z tego, że głośno w niebogosy śpiewasz? Jeśli w twoim sercu nie ma miłości tego, możesz wrzeszczeć jak chcesz, a to jest tylko chaos. Nie jest żadna Rzecz, która, za którą Bóg Cię pobłogosławi i które której Ci się Tego, że głośniej śpiewasz szpinię, czy głośniej wlaskasz, czy jakiekolwiek rzeczy. Co sam nie oznacza, że nie mamy głośno śpiewać, i nie plaskać i tak dalej. Ale rozumiemy, prawda, o co chodzi. Że te rzeczy zewnętrzne mogą być pustym obrzędem, bez żadnego znaczenia. którym się wydaje, że jak będzie głośniej, i że jak będzie więcej instrumentów, i że jak będzie takie właśnie rzeczy, to będzie większa chwała i większe działanie Boże. Może tak, może, wcale. może będzie tylko większe złudzenie i większe poszukiwanie samego siebie. Czy wszystko jest dobrze? Wiecie, że kiedy Izrael miał rozbudowaną formę uwielbienia, Bóg do nich powiedział, zabierzcie ode mnie czas waszych pierści. Zabierzcie ode mnie te wasze święta junnowie, sabat, i mnowie, zabawie, to wszystko, bo wasze serca są daleko ode mnie. I zawsze o to je im Jezus Jezus mówi. Miłosierdzia chce, a nie ofiara. Miłości, współczucia, tego, co jest istotą. Te rzeczy muszą być pierwsze, a tamtych innych nie zaniedbujcie. dziesięć ale to jest ważne. Nie zaniedbujcie tego, ale bez serca straci sens. To staje się obrzydliwą religijnością. Serce. To jest to, czyli serce. I zakończę jeszcze na wierszu z, drugim, z drugiego listu apostoła Paweł do Tymoteusza, gdzie mówi, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, wyszli, luźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, stradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Teraz zwróć uwagę. Którzy przybierają pozór pobożności. Tacy ludzie. A jednak Gdzieś ta pobożność jest im czy raczej po pozór pobożności. Przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Prawdziwa pobożność wiąże się z mocą, z mocą zwycięstwa na grzechach, z mocą, by służyć Bogu, pełnić jego wolę. Natomiast są ludzie tak zepsuci, tak nieczyści w swych sercach, a jednak przybierają kozm pobożności. Pomyślcie, jaki to będzie straszny dzień, kiedy staniemy przed Bożym obliczem. Wiele z tych ludzi będzie tam myśląc, że wszystko było w porządku. I powiedzą, Panie, Panie, czyż dla Ciebie tego nie robiliśmy? I czy w Twoim imieniu tego nie robiliśmy? I czy tak Ci nie służyliśmy? A Jezus popatrzy na to, nigdy Was nie znamy. Odejdźcie ode mnie, jak to życzy mi wszystko było nieprawością, dlatego, że serca w tym nie było. Jeśli nie ma w tym naszego serca, co robimy, jeśli nie ma w tym szczerości, jeśli nasze uwielbienie do Boga nie jest w duchu i w prawdzie, to jest to nic nie ma, jest to pusty. Paweł mówi, choćbyś nawet swoje ciało na no i wszelkie mienie, rozwoj. zrobi, nie wiadomo, rzeczy, ale jeśli nie miałbyś miłości, to jesteś niczym. I to wszystko, co robisz, jest niczym. To ja nic nie ważne. To jest pusty. To jest tragedia, myślę, wielu ludzi. I jakby nie było to tragedią żadnego z nas. Obyśmy nie byli jak ci Izraelici tutaj, że mamy Arkę, mamy skrzynię przymierza, mamy jakieś zewnętrzne religijny z synem, mamy coś takiego, co nam się wydaje, że nam przyniesie zwycięstwo i sukces i zbrojenie. Ale nie mamy Boga, który w tej stronie. I nasze serca nie są tam, nie wierzycie. By nas teraz spotkały. Abyśmy raczej byli w gronie tych, którzy z serca I sercem Boga W Serca, jak Boga kochają, mają rzeczywistość w który jest wszystkim dla nas. Uchylmy, Boga, mój Dziękujemy, kochany Panie, za ten czas tutaj, rozważania Twojego świętego słowa. A te wiersze biblijne, które przypominają nam o potrzebie szukania tego, co prawdziwe. Nie jakiejś namiastki, nie jakiejś zewnętrznej formy, nie jakiegoś obrzędu, rytuału. Nie jakiejś formy, chociaż te formy są nam jako ludziom potrzebne. Ale poza tą formą, Pani, ksiadami treści. Zachowaj nas, Pani przed pustą religijnością, pustą obrzędyłością. Zachowaj nas w przed opłonywaniem samych siebie i miastostw. Pomóż nam kochać Ciebie z serca. Być blisko Ciebie w głębi naszego ducha. Mieć z Tobą społeczność, którą wyrażamy w tych różnych formach. Wtedy to rzeczywiście jest Twoje ale Wtedy to rzeczywiście przynosi Twojego usługa. Wtedy te formy nabierają sensu i wartości. Zachowań nas Pani przed, przed taką religijną ślubotą i religijnym błądzeniem, z w na tych rzeczach zewnętrznych. Daj abyśmy dbali przede wszystkim o treść, o prawdę, o miłość. O to coś z prawdziwym skarbem. ale też pomóż nam ująć to wszystko w właściwą formę, ale było to do mnie było uszytęczne abyś tym było, słabe, aby było